Ciężko nie zgodzić się z głosem w naszej zajawce, że to są trzy najpiękniejsze dni kwietnia. Ja pamiętam edycję z roku 2024 i 2025, kiedy pogoda nas nie rozpieszczała. Dlatego teraz tym bardziej spoglądam na prognozę, która mówi otwarcie, że dziś w Poznaniu maksymalnie 17 stopni, a jutro maksymalnie 18. Pełne słońce. Tego możecie spodziewać się w stolicy Wielkopolskiej, ale też możecie spodziewać się, że nawet komunikacja miejska może być lekko zatłoczona. Wszyscy, Jadą do centrum na Next Fest Festival 2026 I nie wszyscy są w stanie dojechać No ale już dojechał nasz, nasz kochany prowadzący Ja tu jestem tylko na zastępstwo takie szybkie A ja chciałem powiedzieć, że pierwsze słowa wypowiedziane Jak prawdziwy Next Festowy kombatant Ja pamiętam jak Next Fest się <śmiech> robiło kiedyś Skład nieco zmieniony On się jeszcze, jeszcze zmienia, jak się za chwilę przekonacie Ale tak, przedstawmy może kto tutaj będzie dowodził Tymek Powędzowski po mojej prawicy tak jest, Mikołaj Olejnicki po mojej lewicy. Za chwilę no i... dołączy do nas również Arek. Tak, pan Areczek dołączy, przedstawi się jeszcze na pewno, na pewno sam. No i nasze centrum dowodzenia, bez którego byśmy tu nie byli, czyli Daria Kamrowska, Agata Pelska, Wera Leduchowska, Mikołaj Pluciński, który tym wszystkim zarządza, no i wielki zarządca, wielkie E, czyli pan Edgar. Ale XXI wiek to nie tylko radio To również social media Dlatego e, oglądajcie nas również w internecie Tam e, za naszą komunikację Odpowiedzialna jest Magda Bąk, A wspierają ją Franek Szymański Michalina Janas i Michał Dębowski e, Produkcyjnie też Nie można zapomnieć o Bartku Bacy Nowaku I Hubercie Stanisławskim Także więc widzicie, że ekipa jest Naprawdę zaczna, ale żeby przygotować To, co mamy dla was Do godziny 18 Potrzeba naprawdę wielu ludzi A co mamy? przygotowane? Musicie zostać na 98,6 i na Kompel i posłuchać, a wtedy się dowiecie. Cześć, Kroś, Kiedy rozpoczynasz rok szkolny? No tak, dzisiaj Ech, niedziela minęła. Wczoraj pracowałem. Nie mieliśmy z zawodów, sportowo Także Dzisiaj trochę odpocząłem i jest znowu za pracy. Gdyby jeszcze mniej pieniędzy, gdyby nie domy, kredyty i język, gdybyśmy się tu nie poznali, wspomnienie zakopali za krzakami. Gdyby nie święta z rodzinami, gdyby nie góry i bałtyk, to pewnie byśmy wyjechali i nie wracali. W takim kraju przyjdzie nam umierać Nikt nie weźmie kulki Za pana prezydenta Bo krają z nami w kulki W zamian dając złudzenia W takim kraju przyjdzie nam umierać W takim kraju przyjdzie nam umierać Kradną cukier z półki Za krama do więzienia W prawie same luki zaprawdę do więzienia Romantyzowali wojny i obalenie władzy A potem mają za złe, gdy wychodzimy Bo zaglądają nam maci, Nie pierwszy, nie ostatni Chwila, moment, sprawa ucichła Spalili jak ta korona świra Ze ścianą wojna, za rokiem policja Kto oberwie pałką dzisiaj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 No przyjedź w środę wieczorem, do cię odbiorę i spokojnie się, się wyśpisz i w czwartek pojedziesz wieczorem ale się badałem właśnie sami śpiewam teraz tak to tworzyłem od razu jedzą tabuny rodzinami wybuchają granaty a Polacy Reagują jakby mieli przyjść i zabrać wszystkie miejsca pracy Że za dużo, że za darmo A oni to sąsiedzi nierodacy My musimy krwawicom płacić te pieprzone podatki I co, że spłonął im świat cały Spójrz mi w oczy, to się przekonamy Który z nas jest bardziej martwy Wygrana w tej dziedzinie To żaden zaszczyt Ale będzie strzępił ryja Tamten z tamte. W takim kraju przyjdzie nam umierać W takim kraju przyjdzie nam umierać Nikt nie weźmie kulki Za pana prezydenta Bo grają z nami w kulki Zamiantając nam umierać w takim kraju przyszło nam umierać. Kradną cukier spółki, za grama do więzienia, w prawie same luki, zaprawdę do więzienia. Elo, się ma usłyszeć twój głos. Buziaczki 13, hej. Drugi dzień, drugi dzień Next fest, Festival, czyli festiwalu, największego showcase'owego festiwalu w Polsce. Czwarta edycja, a ja tylko dodam, że wysłuchacie Radia Afera na 98.6 na ferakom.pl i my nie nadajemy dzisiaj z ulicy Świętego Roka, 11a, nadajemy radio czekaj, czekaj, na wynos. Nie no, dalej What? Okay. Teraz powinno nas słychać. Mam nadzieję, że rozwiązaliśmy wszystkie problemy techniczne. Jeśli nie, to na pewno za chwilę się to uda. Jak już wspominałem wtedy, kiedy nie było mnie słychać, dziś nadajemy w studiu na wynos. Nie nadajemy do Was z ulicy Świętego Rocha 11a, z domu studenckiego numer 5, nadajemy z lokum Stonewall, czyli miejsca, które mieści się w samym sercu, sercu Poznania. Gdybyście chcieli nas odwiedzić, gdybyście chcieli z nami przybić piątkę, to oczywiście zapraszamy tutaj na teren obok Centrum Kultury Zamek Drugi dzień Next Fest Festival A z nami pierwsi goście dzisiejszego dnia Zespół Baby Heads Cześć Siemanko. Cześć, Szybko sobie wynotowaliśmy Paweł, Paweł, Maciej i Wojtek Witajcie panowie, przyjechaliście do nas z Trójmiasta Ale nie oszukujmy się Nie przyjechaliście pierwszy raz do Poznania Który to, który to wasz koncert w Poznaniu jako Baby Heads A która to też wasza wizyta na Next Fest Festival no i właśnie tutaj. Zgłosy są podzielone. Tu, tutaj jest taki szkopu, że. E, w Poznaniu byliśmy, ale tylko osobno nigdy nie byliśmy razem, więc tak jak e, jaraliśmy się jakiś czas temu e, po naszej live sesji u e, Good Taste'ów, to jest pierwszy raz w Poznaniu, jest świetnie i, i długo do tego dążyliśmy, żeby wylądować w Poznaniu. Dzisiaj wystąpicie w wyjątkowym miejscu, bo o godzinie 18:00 w Blue Note. To jest legendarny klub, który działa na licencji nowojorskiego Blue Note'u. E, wielu artystów e, wspomina, że zaczynało tam właśnie swoją karierę, swój pierwszy gig w Poznaniu, a dziś często grają na największych scenach w Polsce. E, wyprzedają trasy koncertowe, czy zespół Baby Heads czeka to samo? No na pewno. Znaczy, mamy, mamy taką nadzieję. Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie nic innego niż to, że na pewno nas to czeka. No ale to pewnie nie wszystko w naszych rękach. Mamy nadzieję, że po dzisiejszym koncercie wszystkim się będzie na tyle podobało, że następne trasy koncertowe będą miały sold out od razu. Oby, tego Wam właśnie życzymy. A przechodząc jeszcze do Waszej muzyki, ja słyszę w niej E, taki cieplutki neo-soul z naciskiem na groove, ale też z domieszką takiego luzackiego indie rocka. E, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, a może inspiruje Was współczesna londyńska scena neo-soulowa z e, takimi postaciami jak Tom Misch, czy Jordan Rackey, a może, może inne twarze? Myś... Może w przyszłości, jakby z 5 lat temu, czy tam trzy, spoko, mhm. teraz już trochę jakby mniej, ale prawdą jest, że jakby każdy z nas czerpie z czegoś innego i mamy taki system, że działamy y, na demokracji, czyli jeśli y, dziadowi po lewej coś się nie podoba, to jakby całkowicie schodzimy z tego pomysłu, więc nawet jeśli na przykład y, Babiarz, czyli Paweł, czyli jakby... Bab Dobra, jeszcze raz, zakręciłem się. Jeśli Babiarz poda pomysł, wchodzimy w to, to robimy to. Dobra, w ogóle beznadziejny było to, co powiedziałem. E, ja mogę tak, to wytłumaczyć. Mogę wytłumaczyć tak, ten koncept. Tak. Bo to trochę właśnie nie jest demokracja, dlatego że to nie, nie są <grym> to nie są rządy większości. Chodzi o to, że e, każdy pomysł musi być zaakceptowany przez każdego członka zespołu. A, dlatego bo... materiał jest e, tworzony bardzo długo. Czyli prawo e, weta ma każdy. Jest, jest dopieszczony. I właśnie tak jak Paweł mówił, że każdy z nas czerpie gdzieś tam swoje muzyczne inspiracje z innych stron świata. Powstaje taka fuzja, dzięki czemu można określić, tak jak właśnie powiedziałeś, że to jest indie rock, to misz, bo faktycznie dużo różnych artystów wpływów, w sumie wpływ dużej ilości artystów można znaleźć w naszej muzyce. Wiele wpływów, jedyne wpływy, jakich nie mamy, to są wpływy finansowe. <śmiech> Taki żarcik. <śmiech> Dobrze chłopaki, widzę, że Ustrój polityczny w waszym zespole Jest bardzo złożony e, Może przejdziemy do wydawnictw e, Macie na koncie Jedną epkę, to prawda? Tak, to prawda, mamy na koncie tak, jedną to epkę okay. A czy szykujecie kolejne wydawnictwo? Tak I w związku z tym kolejnym wydawnictwem Wypuszczamy single od Paru miesięcy teraz? Już mamy gotowe, bo to tak. leży już kupę czasu, tylko po prostu szukaliśmy sposobu, żeby trafić do ludzi, więc y, człowieku, który słuchasz tego, jeśli jesteś zaintrygowany, odpal to. Jeśli nie jesteś, też, też to zrób, bo też ciebie, odpal, ciebie potrzebujemy, żeby wydawać to dalej. Tak, więc jesteśmy w trakcie wydawania utworów, które będą się składały na pierwszy album Długogrający. Wyszły już trzy single, no i... Kolejne to jest tam kwestia czasu, nie? No bo są po prostu czekają Ja przede wszystkim szanuję to podejście. Ale A. album już jest skończony, czy cały czas nad nim pracujecie? Bo wspominaliście, że utwory powstają bardzo długo ze względu na to prawo weta. Tak jest, ale no jest skończony. Twory są skończone, tak. Wszystko jest skończone. Jak gramy solowe koncerty, to gramy cały materiał z płyty. E, tutaj zresztą mamy pół godziny, gramy część, ale. To jest ta dobra część. Mhm. <głos> Czyli czy... macie przygotowaną już strategię na promocję płyty, którą pojedyncze czy częściowe wypuszczanie materiałów w postaci singli. E, no ale w takim razie oprócz Next Festu, jakie koncerty jeszcze przygotowaliście? Czy to będzie większa trasa na przykład na jesień po klubach lub stadionach? E, plan jest wstępny taki, że na jesień poczepiamy się do ziomali, robimy objazdówkę, na wiosnę chcemy solowo pograć, żeby mieć więcej przestrzeni Żeby pośmigać Stadiony za 4 lata chyba Z tego co pamiętam, za 4 lata Na następnym więc mundialu jakby po To na spokojnie, na to ale też nie, nie zależy nam jakby na ilości ludzi Zależy nam na jakości Więc e, dzisiejsza sytuacja jest w ogóle idealna Bo fajnie będzie energia dużej ilości ludzi, a jednocześnie będzie ten intymny kontakt, w czym jesteśmy najlepsi, bo jakby ludzie nas kupują, a my chcemy się w nich wkupić. Jakby nam zależy, im zaczyna zależeć, więc dochodzi po prostu do fajnej takiej reakcji chemicznej powiedz macie, jak jaka ta reakcja, bo ty studiowałeś takie rzeczy w liceum. No to tak, no to jest wydzielanie się oksytocyny, bo was po prostu obejmujemy naszym ciepełkiem, naszą muzyką, więc przyjdźcie po oksytocynę. A planujecie też koncerty za granicą, bo y, chyba śpiewacie na razie głównie w języku angielskim, czy to się zmieniło? Śpiewamy po angielsku i mieliśmy już za sobą kilkanaście koncertów za granicą, które organizowaliśmy samemu. Na ten moment, pff, szczerze mówiąc, chcielibyśmy się trochę skupić tutaj na, na naszym polu narodowym polskim, ale nie wykluczamy w przyszłości koncertów za granicą. Wręcz no, chcemy grać i tu, i tu. E, bo generalnie to my jesteśmy w proszku, jeśli chodzi o jesień i wiosnę, więc moim zdaniem robimy to już jesienią. Więc jesienią na pewno gdzieś tam niedaleko, tak... E i basta. I tak musi być i tak, tak będzie. Okej, okay, ja Wam życzę tego, żeby Wasza kariera kwitła zarówno za granicą, jak i w, naszy, jak i w naszym kraju, bo słychać, że powoli ta scena nio-soulowa zaczyna rosnąć, a jeszcze niedawno była moim zdaniem trochę niedoceniana, ale to na szczęście się zmienia i o tym świadczy to, że jesteście dzisiaj tutaj na Next Feście i mamy jeszcze kilku nio-soulowych artystów, także to bardzo cieszy. Tak, zobaczcie Kinga Horning dzisiaj, jest niesamowita, jest kosmitką absolutną. Nas też zobaczcie, 18 w klubie Blue Note. Przyjdźcie, przyjdźcie, przyjdźcie. Ale Kinga też. Nie pamiętam, gdzie gra. Kinga Horning super jest. Jest polecajka. Czy macie jeszcze innych artystów, na których się wybieracie? Hmm. E, w, jeszcze z nami gra e, po nas, jakby. Tak. Po nas gra Natalia. Natalia moja Nie bezpośrednio po nas, ale tam tak. koncert tak. później. No i wczoraj była super po, polecajka. Był zespół EBBB, to jest w ogóle... Wspaniały, jest wspaniały i już za późno, trudno. <gry> Do nadrobienia w przyszłości. Panowie, pewnie musicie uciekać na próbę e, i na koncert, który dziś o godzinie 18 w klubie Blue Note. Co prawda z Lokum Stonewall nie jest za daleko, e, ale na pewno gig, który przygotowaliście będzie e, fantastyczny i miejmy nadzieję, że e, jak najwięcej publiczności pojawi się właśnie na tym wydarzeniu. Naszymi gośćmi byli ze, panowie zespołu Babyheads. E, Paweł, Paweł, Maciej i Wojtek. Dzięki wielkie. Dzięki Dzięki dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. keep my to the Yeah, James Indifferent, way. not to break your heart. Have mercy. The shark out. Me, on my plate. Got too much stress Wait till I find My spot of calm, yeah Dancing has been so tough Your scream is sweetest every time It makes me tremble, strikes me down Oh, that's the only scream I needed In my life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 Muszę wyłączyć telefony Znów do mnie dzwonią nieznajomi Myślą, że nie wychodzę z roli Ciągle jestem zadowolony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 Bardzo chcesz mnie poznać Przecież unikam się jak ognia W środku wystraszonego chłopca Mam tu szalonego naukowca Tram dla ciebie stworzę nową postać nie żaden ma dafakiem osta Możesz go chować i wyciągać Możesz poglądać bo Boże, chcesz się wydostać Mam przyklejony uszny, sztuczny Bo boję się, że umrę z mocny.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 23 minuty po godzinie 15. Wy cały czas słuchacie studia na wynos podczas drugiego dnia Next Fest Festiwalu i drugi dzień ma to do siebie, że można podsumować pierwszy. Najlepsza polecajka z pierwszego, czwartkowego dnia Next Fest Festival 2026 według Arka to? Dla mnie to będzie Luname, chociaż... Przyznam szczerze, że nie widziałem wczoraj wielu innych koncertów, bo no magią tego festiwalu jest to, że jest w Poznaniu tyle niesamowitych ludzi i ich energia ściąga nas i wyciąga z klubów i spędzamy przed nimi godziny. Ale na Luname dotarłem i był to genialny koncert. Ekipa prezentuje Neo Jazz, na, Neo Jazz najwyższych lotów. Byłeś na tym koncercie? Byłem. E, miałem okazję stać z boku, ponieważ e, panowie... Państwo, bo tam też oczywiście występują Panie zespołu Luname Występowali w Dragon Social Club W Małym Domu Kultury, tak chyba nazywała się Kiedyś ta sala, no i ona rzeczywiście jest mała Przez co nie widziałem sceny Natomiast muzyka, która brzmiała Porywała nawet bez obrazu Mieliśmy wczoraj okazję wy Zrobić wywiad z liderem tego projektu, Maciejem Kędzielą No i trzeba przyznać, że Nie tylko wymiata przy mikrofonie, kiedy udziela wywiadów Ale również wymiata na saksofonie Kiedy gra A na co dzisiaj wybierasz się w takim razie? Na pewno wybierzemy się dzisiaj na Baby Babyheads, z którymi przed chwilą rozmawialiśmy i później no właśnie, co później? No ja mam kilka polecajek, ale jeśli miałbym jeszcze powiedzieć co wczoraj warte było zobaczenia, albo przynajmniej ja miałem okazję zobaczyć, to na pewno Misia Furta, która wystąpiła w sali wielkiej, w Centrum Kultury Zamek. Co prawda spodziewałem się więcej nowego materiału, ale trzeba przyznać, że jej największe przeboje hity i piosenki cały czas, cały czas łapią za serce i naprawdę dobrze się tego słucha. Z nowych rzeczy można usłyszeć było pierwszy singiel. Jeśli mnie pamięć nie Myli, to piosenka Bardziej i właśnie ona zapowiada nową płytę. Niestety nie udało mi się dotrzeć na Paulę Romę, ponieważ to jest artystka, która naprawdę cieszy się już tak dużą popularnością w Polsce, że wypełniła Blue Note całkowicie. Z międzynarodowych gwiazd na pewno Haze and A to jest coś, co warto było posłuchać w Dublinerze. Bardzo ciekawy indie rock prosto z, z Wysp Wielkiej Brytanii. Miałem okazję również zahaczyć o Klub Pod winogą Tam wystąpiła Clay Not, która gościła również u nas wczoraj i trzeba przyznać, że energia, którą zaprezentowała na scenie to było coś niesamowitego o Lunamę wspominaliśmy no i Stany Pośrednie, panowie ze Szczecina zagrali w muzyce na nowo i to jest coś, co ja też na pewno mogę wam polecić jeśli będziecie chcieli kiedyś posłuchać ich jeszcze raz, bo ta okazja już przepadła, dziś pamiętajcie że otwiera się scena na Placu Wolności, tam będziecie mogli usłyszeć m.in. Johna Portera natomiast w sali wielkiej bardzo duże gwiazdy, Król Tyszkowski Wojciech Baranowski dla tych, którzy sentymentalnie wspominają początek lat 2000, Mezo i Kasia Wilk. Babyheads to jest naprawdę w mojej ocenie bardzo ciekawy skład i nie ma co ukrywać, że Blue Note w ogóle dzisiaj przyciąga ciekawe postacie, ponieważ wystąpi również Natalia i tutaj zawsze mam problem z nazwiskiem, ale mam nadzieję, że się nie pomylę czyli Mjong natomiast gdybyście byli zainteresowani również, żeby odwiedzić nas w Locum Stonewell to serdecznie polecam występ Olafa. Natomiast w sercu Martyna Baranowska, Natalia Marczuk i Weronika Dryps. To są reprezentantki Kajaksu. No i one szykują się do wydania solowych płyt, więc to będzie, będą na pewno bardzo, ale to bardzo dobre koncerty. I to bym Ci polecał. Ja jeszcze mogę polecić od siebie występ Kresów, który będzie już dzisiaj. Chłopaki grają awangardowy post postpunk w stylu no właśnie, tych ostatnich postbrexitowych brytyjskich zespołów. Także jest to energia, której w Polsce jeszcze nie doświadczyliśmy, a możemy dzisiaj na koncercie Kresów. A jeśli chcecie zbić z nami pionę, z nami pogadać i nas poznać, to zapraszamy was na dziedziniec Lokum, bo tutaj jesteśmy i jeśli Wy też gracie muzykę, a niekoniecznie gracie na Nexcie, to nic straconego, naprawdę, podejdźcie do nas, pokażcie nam swoją muzę, dajcie o sobie znać, my z przyjemnością posłuchamy nie tylko debiutantów, którzy występują na Nexcie, ale wszystkich poznańskich muzyków, także zapraszamy, śmiało, nie gryziemy. A jesteśmy tutaj do godziny 18, jutro natomiast też będziemy do godziny 18 w innym miejscu, a w sercu będziemy mieli oczywiście Nexfest przez cały rok. Drugi dzień Next Fest nadajemy z Lokum Stonewall z nami Natalia Marczuk, która już dzisiaj o 19.30 zagra koncert w sercu. Cześć, mater... cześć Natalia. Cześć wszystkim, cześć słuchaczom. Pierwsze pytanie to wystąpisz na scenie, która zatytułowana jest Kajaks Showcase, co może oczywiście sugerować, że będziesz wydawała w najbliższym czasie w Kajaksie, ale wystąpisz również z pozostałymi artystami, em, którzy będą wydawali w najbliższym czasie, m.in. Martyna Baranowska. E, czy ta scena to jest taka scena przyjaciół, czy po prostu współpracowników i macie jeden label? Powiem szczerze, że to będzie tak naprawdę pierwsza okazja, żeby się poznać z całą ekipą Z Martyną akurat i z Natalką miałam wcześniej do czynienia Też ostatnio grałam z dziewczynami na takim prywatnym szołkajsie kajaksowym Więc mogłyśmy się poznać, ale tak ogólnie no, jeszcze mało było tych okazji Więc oczywiście tutaj na Next jest ta, jest ta szansa, więc fajnie Wspominałaś o tym, że wracasz do Poznania i zawsze chętnie wracasz do Poznania Dlaczego? Oj, mam tutaj bardzo wielu przyjaciół i, i często wracam do Poznania w momencie, kiedy mam bardzo dużo na głowie i chcę się zrelaksować, wyszaleć. To jest miasto... Yy, Doznań. To do, <śmiech> właśnie, miasto Doznań. I szczerze uważam, że Poznań jest taką stolicą gastronomii w Polsce. Przynajmniej taka jest moja opinia. Uwielbiam kuchnię poznańską, naprawdę. Często można spotkać się z tą opinią, że jeśli chcesz przyjechać na dobre jedzenie, to jest wiele miast podrównych w Polsce, natomiast jeśli chcesz przyjechać na wybitne to zapraszamy do stolicy Wielkopolski e, wspominaliśmy o tym, że scena nazywa się Kajaks Showcase e, to też chyba może mocno sugerować że, że Kajaks ma do zaprezentowania czterech artystów więc musi wybrać tych najlepszych albo przynajmniej tych, który w najbliższym czasie bardzo mocno chce promować najprawdopodobniej dlatego, że jakieś większe wydawnictwo i kryje się za tym no szczerzej nie wiem, nie wiem, jakby jesteśmy szczegóły. jesteśmy dystrybucyjnie tutaj y, podpisani, taka, taka jest nasza współpraca, a co z tego wyniknie w najbliższych miesiącach, tego nie wiem, więc nic nie mogę powiedzieć, nic nie mogę zradzić. Jasne, możemy y, w takim razie wrócić do Twojego back katalogu. Y, Natalia, Twój głos i Twoje zdolności wokalne są bardzo wszechstronne, bo nagrywasz zarówno alt pop, indie folk, ale też e, słychać wpływ neo-soulu, czy nawet takiego solo jazzu. I moje pytanie jest następujące. Czy na, hmm, czy na następnym wydawnictwie, jeśli takie szykujesz, zaprezentujesz więcej... E, zaprezentujesz więcej indie, indie folk'u, czy, właśnie, czy będzie tam też trochę tego soulu, trochę R&B? Powiem tak, plany mam, jeżeli chodzi o na następne wydawnictwa i wyobrażam sobie to tak że skupię się bardziej na lupowaniu, bo to jest mhm. też taki mój bardzo charakterystyczny znak na social mediach, szczególnie na TikToku bardzo mocno y, to gdzieś tam y, jest chwytliwe. Y, no i właśnie myślę o tym, żeby może jednak pójść w tę stronę y, i pójść właśnie w taką y, muzykę elektroniczną może troszeczkę o, bardziej. Jeszcze, jeszcze, w, tym byłam, jeszcze mhm. w tym nie byłam, jeszcze nie a właśnie tak jak mówisz, no ja lubię troszeczkę sobie skakać po tych gatunkach, bo jaram się po prostu muzyką. I, i lubię eksplorować wszystkie gatunki, więc myślę o tym, aczkolwiek yy, no jeszcze ten indie folk, indie, mm. indie pop nie jest yy, przeze mnie tak wyeksploatowany, bo jak sobie myślałam o tej płycie, którą właśnie teraz będę wydawać, no to moimi inspiracjami i takimi referencjami właśnie był taki zespół Fleet Foxes. Oh, cudowne, Uwielbiam ich. I, kapela. I to są takie właśnie klimaty, wiecie, że jedziesz sobie samochodem, masz piękne widoczki, jest dużo gitar, dużo chórków i w ogóle i to jest takie mega cozy. Tak. A trochę ale z drugiej inaczej. strony <laughs> Fleet to też bardzo duchowa muzyka. Tak, tak, tak. Właśnie właśnie was, ta duchowość, felidyczną. nie? I, I trochę od tego odbiegłam. Co, co też nie znaczy, że to jest coś złego. Właśnie poszłam bardziej w taką stronę, może mainstreamową i popową, ale chciałabym kiedyś do tego wrócić. Nie wiem, czy przy, czy, czy przy następnym krążku, ale chciałabym. E Wyczytałem też, że współpracowałeś z zespołem Klawo, możesz trochę opowiedzieć o tej współpracy? Tak, ja w trzy lata mieszkałam w Gdańsku, no a Gdańsk to jest takie trochę małe miejsce muzyczne, e, no i się po prostu poznaję wszystkich muzyków i z Klawo bardzo często e, grałam jakieś e, takie, wiecie, no po prostu w restauracjach, różne joby i tak się poznaliśmy, bardzo się kumplujemy ze sobą, e, nie mamy żadnego fita, mm -hmm. Jeszcze. Nie przewidujemy, aczkolwiek coś tam kiedyś nagrywaliśmy po prostu tak ze składem, trochę klawowskim, ale troszeczkę odbiegającym. Mm -hmm. od, od, od Masz też inną współpracę na kawałku Jestem Rumieńcem, który jest moim ulubionym utworem. Uwielbiam ten kawałek. Oh wow. Czym różniła się ta współpraca? Bo mówisz teraz o konkretnie, o czym? Bo generalnie... O featuringu na tym utworze. Jestem rumieńcem. A, okej, dobra, już wszystko wiem. Chodzi o to właśnie, że jak jeszcze byłam w Lublinie, bo tak też troszeczkę sobie skaczę po tych wszystkich miastach w Polsce, to tam założyłam swój zespół, MONF. I... To jest właśnie, to był mój zespół, z którym zresztą też wydałam rzeczy epkowe i, i po prostu chciałam uwzględnić ich w, w napisach, że tak powiem i dlatego oni są jakby na ficie, w sensie, że, że zrobiliśmy to razem. Wow, A, tak. to bardzo honorowy ruch z twojej strony. Na początku nie chciałaś zdradzić, że wydajesz płytę Ale potem trochę się zdradziłaś, że jednak Nie, ten... no to nie jest żadna tajemnica nie wszyscy o tym wiedzą się pojawi? Na pewno też wspomniałaś o tym, że Lublin, Gdańsk, teraz widzę najnowszy singiel Zatytułowany Siódma Sosna Mateusz Gędek jako gość I z tego co pamiętam Mateusz chyba też pochodzi z Miasta Albo z Pomorza, bo przed chwilą mieliśmy chłopaków Z Baby Babyheads, którzy z Miasta są I mówią, że Mateusza też tam kojarzą ale wspominałaś o lupowaniu i teraz pytanie właśnie, bo lupowanie kojarzy mi się bardziej z takim indywidualnym podejściem do muzyki. Ty raczej lubisz tworzyć w grupie, czy jednak grupa czasami potrafi ograniczać i przez to, że tworzysz muzykę sama wolisz właśnie w ten sposób podchodzić do procesu e, produkcyjnego. Hmm, myślę, że będzie dało się to połączyć. Bo rzeczywiście, jakby ja bardzo uwielbiam pracować w grupie. Też, no jakby nie jestem alfą i omego i nie potrafię wielu rzeczy i jak się spotyka ten, ta energia y, z innymi ludźmi, no to każdy się gdzieś tam dopełnia, więc na pewno nie chcę zrezygnować z mojego zespołu. Chłopcy są fantastyczni i y, y, y współpracujemy ze sobą od początku i z, y, zamierzam y, z nimi po prostu grać do końca świata. Ale no to, to lupowanie, Myślę, że fajnie jakby będzie się dało to połączyć yy, Myślę już trochę Nad tym, ale też nie znam się Technicznie nad tym, więc zob Zobaczymy, tak? Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie To ile osób możemy dzisiaj spodziewać się na scenie W sercu między 19.30 A 20.00 Kiedy na scenie pojawi się na pewno Natalia Marczuk? No mój skład yy, Liczy 5 osób razem ze mną mm. Ale czy coś tam jeszcze będzie Dodatkowo? Nie wiem, może Trzeba przejść się przekonać. <grym /dziśla> <grym /dziśla> tak, tak, dokładnie. E, oprócz tego pierwszego najnowszego singla o, z Mateuszem, e, kiedy pojawi się nowe wodownictwo, takie, żebyśmy mogli posłuchać albo zagrać u nas w radiostacji. Pod koniec maja. Albo na początku czerwca Bo już jakby wszystkie y, Traki mam gotowe y, Teledysk również jest nagrany y, Ale wydaje mi się, że ten singiel Siedma Sosna jest na tyle fajny Że chciałabym chyba wykorzystać ten moment I troszeczkę przeciągnąć ten Oczywiście, ten... dajmy pożyć temu singlowi Tak, tak, tak Ale mamy od Ciebie konkrety Bardzo dobrze, jest na co czekać A dzisiaj już zapraszamy na Twój koncert O 19.30 Przypominamy Klub w sercu Natalia Marczuk była naszą gościnią. Dziękujemy ci bardzo za obecność. Dzięki bardzo. I zapraszamy na muzykę na żywo, która dziś w sercu. Do zobaczenia. Wsiadam w pociąg, wysiadam na twojej stacji. te moich jesteśmy cały czas, nadajemy vlog loku, z Lokum Stonewall, e, które mieści się na dziedzińcu Centrum Kultury Zamek. Muzyka e, na żywo, e, wywiady na żywo, tak więc zachęcamy was, żebyście również wy nas, drodzy słuchacze, odwiedzili przed Next Fest festival e, i poznali chociażby też naszych gości e, kolejnych, a kolejnym naszym gościem jest Mateusz Tomczak. Cześć Mateusz. Cześć, dzięki za zaproszenie. Trochę wspieram się tutaj notatkami, bo artykuł e, którzy występują podczas Next Fest Festival 2026 jest naprawdę dużo. To jest spotkanie nie tylko muzyków, ale też ludzi z branży, mm, którzy łowią i też prezentują swoich y, artystów, którzy wydają u nich y, w labelu. Ty będziesz występował y, na scenie y, w klubie Muzyka na Nowo, gdzie y, swoich artystów będzie prezentował y, label niebieski label. Bo tak, tak są dokładnie. właśnie nazwani. Kiedy doszło do współpracy z nimi? Czy szukałeś e, labelu, czy to oni znaleźli Ciebie? Ja szukałem labelu, ja napisałem i odpisali mi bardzo szybko, ponieważ... Powiedzieli, że jak nie odpisują szybko, to zapominają o tym, więc na tyle im się spodobało. Po prostu Miałem gotowy album i szukałem labelu na album, bo jakby miałem trochę taką zasadę, żeby e, docierać do nowych miejsc i trochę zmieniać label za każdym razem, <grym> za każdym albumem. I to był trzeci album, który miałem gotowy i to było jakoś, spotkaliśmy się w lutym albo marcu zeszłego roku. Nie, nie, nie, wcześniej trochę, w styczniu może mm -hmm. Bo w marcu wyszedł już pierwszy single u nich I mieliśmy tych singli kilka W trybie promocji na Spotify'u I na playlistach i tak dalej, tak dalej Chciałem też trochę spróbować tego rodzaju jakby promocji No i wydaliśmy we wrześniu album Album ostatni mój Ja przesłuchałem twój Z tego co opowiadasz, najnowszy album Bo wydałeś do tej pory trzy tak. Miłość i inne perwersje, które pojawiły się Który pojawił się w roku 2025 Rozmawialiśmy poza anteną, że jakbym ja miał określić twoją muzykę, to jest to taka zimnofalowa, ale nie uh -huh. taka postpunkowa, która kojarzy się z latami uh -huh. 80., tylko raczej takiej nowej generacji. Tak. Zgodziłbyś się z tym określeniem? Bo wspominałeś też, że dość często z tym określeniem się spotykasz. E, tak, jakby Cold Wave jest tam jakimś gatunkiem wspomnianym na Rate Your Music czy coś takiego, jest też jakiś postindustrial i tak dalej, i tak dalej. Jakby mi nigdy nie zależało na labelowaniu się czymkolwiek tam, ale jakby jak, jak ludziom się to podoba, w sensie jak sobie nazywają, to jak chcą, to niech sobie nazywają. Ja to zawsze określam popem po prostu, bo wychowałem się na piosenkach popowych i piszę piosenki popowe, więc jakby mm. jest w tym dużo chłodu oczywiście, ale też każdy album jest trochę inny. Pierwszy był taki najbardziej infantylno-popowy, drugi był bardziej elektroniczny eksperymentalny, też ambientowy i trzeci jest piosenkowy najbardziej, najbardziej chwytliwy, ale też jest bardzo chłodny, jest dużo reverbu, dużo przestrzeni, dużo jakiś e tekstur, no takich w ogóle harczących trochę, nie? Mhm. E, teraz jakby kończę album, który wyjdzie jakoś za rok, czy coś takiego, on z kolei też wchodzi w coś innego, ale łączy też rzeczy oczywiście, które, które do tej pory zawierałem. Czy dzisiaj będziemy mogli spodziewać się jakichś niewydanych kawałków właśnie z tego nadchodzącego albumu? Y, nie, nie. Ograniczam się do głównie miłości i inne perwersje. Będą dwa kawałki wcześniejsze z poprzedniego jeszcze mhm. albumu i to będzie takie greatest hits po prostu na ten mm. moment moje. Wspominałeś o tym, że chciałeś wydawać każdą płytę w innym labelu, no tak. ale teraz pracujesz nad nowym krążkiem tak. i teraz pytanie czy nowy krążek będzie wydany u niebieskich czy jednak to dalej będziesz kontynuował tą drogę w poszukiwaniu innych wydawnictw? Jeszcze wydanych. nie jest to pewne, w sensie mam pewne pomysły, jakby bardzo mi pomaga Ania, moja menadżerka, przyjaciółka um, i jakby chcemy po prostu jakby dotrzeć z tym jak najlepiej, w sensie każdy się stara dotrzeć z tym jak najlepiej i jakby wiem, że mm, jakby jestem bardzo wdzięczny każdemu labelowi, z jakim pracowałem pracowałem z Enjoy Life, z Opus Elephantum Enjoy Life jest nawet bardziej jakimś community niż labelem takim stricte profesjonalnym czy coś, niebieski label jest najbardziej profesjonalny typu, że mamy umowę i tak dalej ale jakby no to wszystko mi się podobało do tej pory, w sensie jestem wdzięczny wszystkim w ogóle, którzy jakby chcieli wydać coś mojego, nie? To jest bardzo mega, mega miłe. Wróćmy jeszcze do materiału, który jest zawarty Na płycie Miłość i inne perwersje Wspominałeś o tym, że Sam też widzisz jakieś Klimaty postindustrialne Ja wspominałem o nowej fali I to się często kojarzy z takimi Postindustrialnymi miastami Które często przeżywają też swoje uh -huh. problemy Ty sam wspomniałeś o tym, że jesteś Z Bałód tak. Czyli z Łodzi, ale już nie takich niebezpiecznych Bałud. tak. tak. <laughs> Więc teraz moje pytanie Czy ta Łódź ta postindustrialność tego miasta no i pewnie takie nie do końca bezpieczne zakamarki tego miasta miały właśnie wpływ na to jak została kształtowana płyta Miłość i inne perwersje Miłość i inne perwersje konkretnie chyba nie, to znaczy jakby wiadomo, że wszystko co nas otacza ma absolutnie wpływ to, że jestem Polakiem i to, że pisze po polsku, to jakby jest bardzo ważne dla mnie. W ogóle jestem takim bardzo patriotą. W sensie mam takie poczucie przynależności na miejscu i tak dalej. Nie wyobrażam sobie wyprowadzić się z Łodzi. a się mieszkam w idealnym miejscu dosłownie, w którym mieszkam już 22 lata, bo to jest mieszkanie, w którym mieszkałem z moimi rodzicami. I potem oni się wyprowadzili i teraz mieszkam sam. I jakby m, bardziej bym powiedział, że konkretne miejsca... E, estetyka w ogóle miast polskich i w ogóle jakby na przykład album, który właśnie wyjdzie, tam następny, który będzie estetycznie ma bardzo dużo jakby nawiązań do polskości, w sensie jest bardzo patriotyczny ale nie używa na przykład w ogóle barw y, polskich, nie? Mm -hmm. W sensie jest bardzo <śmiech> jakby y, no, patriotyczny, estetyka jakby ciężko ją wyjaśnić y, estetyka a może nie będę nawet zdradzał, mm -hmm. ale myślę, że ludzie to łapią, bo każdemu, komu pokazuje tą estetykę i w ogóle pokazuje ten album, jakby wie od razu o co chodzi i wydaje mi się, to, że, że to będzie to, w sensie, że, że to jakoś chwyci po prostu. A myślisz, że Polska jest dzisiaj idealnym miejscem, idealnym krajem dla wschodzących artystów? Jakby nie wiem, jaka jest sytuacja w innych krajach też, bo za bardzo się nie interesuję. Jakby słucham muzyki, słucham mało polskiej muzyki, słucham zazwyczaj muzyki moich znajomych i to nie to dlatego, że są moimi znajomymi, ale dlatego, że po prostu taki, takich ludzi akurat poznałem, których mi się podobało, co oni robili, nie? E ale myślę, że tak, no jakby jest mnóstwo jakby możliwości, w sensie ja jakby nie miałem nigdy presji na karierę, na wbijanie się gdziekolwiek i po, jak zawsze zależało mi tylko na robieniu muzyki w domu jakby i to było dla mnie najważniejsze, a pomimo to jestem dzisiaj tutaj jakimś cudem. Byłem, nie wiem, na o festiwalu na w September Jakieś w ogóle gram w klubach Poznałem mnóstwo ludzi Jakby nawet bez tej presji udaje się jakby docierać do ludzi i Zbudować swoje, swoje, swoich odbiorców To jest bardzo, bardzo miłe No nie wiem W pewnym sensie mam pewne szczęście Że do tej mhm. pory się udało tyle zrobić Więc jestem mega, naprawdę wdzięczny Ale tak brzmi to trochę ciekawie Pod tym względem jak... Tworzenie muzyki jest dla ciebie priorytetem, natomiast promowanie jej na koncertach jest jakby efektem pobocznym. Uh -huh. To też chyba pokazuje, jak krótki okres jest pomiędzy płytą Miłość i inne perwersje. Ja wspominasz, że Praktycznie nowy krążek już jest gotowy. miłość inne perwersje pojawiło się raptem pół roku temu, tak. więc rzeczywiście to tworzenie muzyki to jest główny cel, a jak się uda zagrać koncert to spoko, ale jak nie to też jakoś przeżyje? Znaczy koncerty to jest moja ulubiona forma promocji, koncerty i wywiady w ogóle, jakby to mi wychodzi najłatwiej, jakby lubię mówić o tym e, też. Koncerty no, są czystą przyjemnością, nie? jakby uwielbiam koncerty, wychowałem się na oglądaniu koncertów i mając taką fiksację w ogóle na tej formie prezentowania swojej muzyki na żywo, e, więc na koncerty akurat dosyć naciskam, żeby było ich jak najwięcej. E, Bardziej, ja wiesz, nie, nie umiem i yy, nie chcę być jakimś influencerem albo postacią internetową, która po prostu będzie generować odsłuchy na Spotify czy coś takiego. W sensie nie, nie zależy mi na tym, nie, ma, nie mam nic do tego, ale... Zasięgi na żywo, a nie yy, przez social media. Bardziej, bardziej tak, na żywo jakby strasznie podnieca mnie jakby energia ludzi, którzy... Nie wiem, dostałem ostatnio fanart pierwszy, taki duży, naprawdę przepiękny i patrzę sobie na niego za każdym razem, jak wątpię w cokolwiek i myślę, że już nie zwątpię, bo go dostałem, więc już, już, już nie ma odwrotu. Odwrotu, już po prostu dostaję, dostaję na tyle dużo potwierdzenia, że to co robię ma wartość, że po prostu już, już nie ma odwrotu. Już trzeba w to iść. Mhm. Wczoraj była u nas Klejnot i wczoraj u nas była też Nowkowska i wspominały mhm. one, że im się najlepiej muzykę tworzy w domu. Ty też brzmiałeś w jednej z wypowiedzi, że chcesz tworzyć muzykę w domu. To jest takie dość intymne, jeśli chodzi o proces twórczy? czy? Mhm. To jest po prostu, wynika z początku kariery i wraz z nowymi kontaktami, wraz z rozwojem dopuszczasz do siebie coraz więcej osób. I to jest twój cel, czy raczej właśnie ten indywidualny? Eee, no jeśli chodzi o solową muzykę, no to ja, z, jakby, dzisiaj wystarcza laptop do tworzenia muzyki, nie, jakieś tam instrumenty i tak dalej, ale jakby każdy może mieć własne studio, już nie istnieje taki podział na studio, dom, już nie istnieje podział na e, low fi na jakby wysoką jakość, tylko po prostu wszyscy robimy, mamy taki łatwy, taką łatwą możliwość do robienia wszystkiego, co chcemy. I, to, to tak, jakby, tworzenie muzyki solowej zawsze było dla mnie bardzo, bardzo, bardzo intymne i... Mm, bardzo, nie wiem nawet jak to określić, aczkolwiek też ostatnio się otwieram na, na współpracę i na przykład teraz, zanim przyjechałem do Poznania, przyjechała do mnie moja przyjaciółka Lena, z którą zrobiliśmy, jakby zaczęliśmy gadać jakiś czas temu i w ogóle jakby świetnie się dogadujemy i zrobiliśmy piosenkę razem, w ogóle. Jakby pierwszy raz robiłem muzykę z kimś. Komuś. Jakby w tym samym momencie, że ja dosłownie siedzę przy laptopie i ktoś patrzy jak ja robię i konsultujemy wszystko i piszemy i jakby... Mega otwierające, mega otwierające doznanie, ale też właśnie na następnym albumie będzie jedna piosenka, która będzie miała na ficie artystę, którego bardzo cenię też, więc jakby um, zawsze mi było najłatwiej tworzyć sam, bo jestem bardzo bezkompromisowy i jakby zależy mi na, na tym, co ja chcę powiedzieć, ale jakby też, wiadomo, jestem istotą społeczną i potrzebuję tego wsparcia ludzi, potrzebuję bliskości z ludźmi, więc na to też się otwieram. Jakby ja bym się nie zdziwił, jakbym kiedyś też grał w jakimś zespole na przykład, nie? E, wspominałeś o tej bezkompromisowości, ona jest zawsze przyjemna, wymagająca, ale też, no tak jak rozmawialiśmy, jesteś sam sobie panem, sterem, żeglarzem, natomiast często współpraca jest takim wyjściem z, ze strefy komfortu. Ja jestem strasznie ciekawy tego, co będzie zaprezentowane na nowym krążku, ale gdyby ktoś był zainteresowany tego, jakby brzmi materiał z Miłość i inne perwersje na żywo, będzie miał okazję posłuchać dzisiaj o godzinie 21.45 w Muzyce na żywo. Tam Mateusz Tomczak na scenie, który był naszym gościem. Dziękuję Ci bardzo Mateusz Dzięki za bardzo, trzymajcie się. chciała zwodzić mnie Bo w tym każdy ruch Ma większą moc Proszę, zostań na noc Podbiję serce Twe Nie pytają, Tak, tętujesz mnie, chcę pokazać ci jak...